To są informacje polskiego radia 24. Wybory parlamentarne na Węgrzech dotychczasowa frekwencja jest o połowę wyższa niż 4 lata temu. Koalicja obywatelska rozpoczęła przygotowania do przeszłorocznych wyborów. Okazją był wczorajszy zjazd rady krajowej. Fiasko rozmów pokojowych w islamabadzie, delegacje Stanów Zjednoczonych i Iranu opuściły Pakistan. Minęła 12.00. Radosław Siennicki, zapraszam. Węgrzy wybierają nowy parlament. Do godziny 11.00 do urn poszło prawie 38% wyborców. To niemal o połowę wyższa frekwencja niż 4 lata temu. Niezależne sondażownie dają zwycięstwo opozycyjnej partii TISA. Ośrodki rządowe wskazują na lekką przewagę rządzącego Fideszu. Na zmianę władzy na Węgrzech liczy szef polskiego MSWiA Marcin Kierwiński. Jak napisał na portalu X, ma nadzieję, że na Węgrzech nastąpi zmiana skorumpowanego układu, który niszczy ten kraj. Trzymamy kciuki za demokratyczne węgry, za odsunięcie od władzy ruskich agentów wpływu. W przypadku wyborczej porażki Fidesu możliwe jest to późnianie przejęcia władzy na Węgrzech przez opozycję. Uważa Ilona Gizińska ze środka Studiów Wschodnich. Jej zdaniem, by skutecznie rządzić państwem oraz znormalizować stosunki z Unią Europejską, opozycyjna partia TISA musi uzyskać dużą przewagę w dzisiejszych wyborach. Partia Pietera Madziara musiałaby posiadać dwie trzecie głosów w parlamencie. Gdyby przyszło jej objąć władzę bez posiadania takiej większości, łatwo sobie wyobrazić pewien pad polityczny i napiętą kohabitację. Innymi słowy oznaczałoby to, że partia TISA musiałaby rządzić w ramach systemu stworzonego przez Fidesz, który obiecała zdemontować. Wybory na Węgrzech potrwają do 19.00 naszego czasu. Po 22.00 w Polskim Radiu 24 rusza węgierski wieczór. W naszym studiu będziemy gościć ekspertów, którzy na gorąco będą komentować wyniki wyborów. Nie zabraknie także relacji naszych wysłanników. Kampanię przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi rozpoczęła Koalicja Obywatelska. Sygnał dał przewodniczący KO premier Donald Tusk, który podczas Rady Krajowej mówił m.in. o bezpieczeństwie i przestrzegał przed siłami, które chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Więcej na ten temat Małgorzata Naukowicz. Donald Tusk mówił, że świat znalazł się na historycznym zakręcie, a jego rząd wie, jak przeprowadzić Polskę przez ten światowy kryzys bezpieczeństwa. Podkreślał, że nie może być miejsca na zwątpienie, a koalicja obywatelska musi być gotowa na wszystko. To będą naprawdę wybory, które będą ostateczną walką o utrzymanie niepodległości, bezpieczeństwa, jedności i pozycji Polski w Europie. Premier przedstawił też dziesiątkę na wybory, czyli grupę młodych parlamentarzystów, do których będzie należała przyszłość i mają przygotować partię na te wybory. Każdego dnia trzeba pracować tak, jakby to była kampania wyborcza. Mówi Marcin Kierwiński, któremu Rada Krajowa odnowiła mandat sekretarza generalnego. Ponadto wybrano wiceprzewodniczących oraz skarbnika. Ten etap zamykamy po to, żeby wchodząc w rok kampanii wyborczej być silną, zwartą organizacją. Mówi Dorota Łoboda. Premier zapowiedział też, że Polska jest krajem, który powinien utrzymać i wzmacniać współpracę między Europą i USA. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Do tematu Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej wrócimy tuż po informacjach. Naszym gościem będzie Piotr Pacewicz z OKO.Pres. Fiasko amerykańsko-irańskich rozmów pokojowych w Islamabadzie. Delegacje obu krajów opuściły Pakistan. Sporne kwestie to wciąż dostęp do cieśniny Ormus oraz irański program atomowy. Zdaniem Piotra Pochyłego, politologa z Uniwersytetu Zielonogórskiego, uzyskanie porozumienia będzie trudne, bo wojna z Iranem zachwiała międzynarodową pozycją Stanów Zjednoczonych.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 Na zachodzie i wschodzie kraju może popadać deszcz, na pozostałym obszarze będzie dosyć pogodnie. Na termometrach od 9 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich, w Karpatach oraz miejscami na wybrzeżu do 15 stopni na południowym zachodzie. W nocy uwaga na przymrozki. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmą województwa podlaskie i lubelskie oraz część mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra, bardzo dobra lub umiarkowana. Wyjątkiem jest gołuchów w Wielkopolsce, gdzie ze względu na bardzo złą jakość powietrza, kobiety w ciąży, małe dzieci oraz osoby starsze i chore powinny unikać przebywania na zewnątrz. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. W większości kraju zagrożenie pożarami lasów jest średnie lub małe, duże w województwie opolskim oraz części województwa lubuskiego. Klimat. Prawie 7 minut po godzinie 12 jest niedziela, 12 dzień kwietnia. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Iza Bajda, Patrycja Pindakiewicz, Eldar Pedorenko i Jakub Kukla. Zostajemy z Państwem do godziny 18. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Będziemy oczywiście dziś mówić o tym, co dzieje się na świecie. Choćby Bliski Wschód, choćby Ukraina to cały czas bardzo istotne tematy. Ale przecież dziś szczególnie uważnie przyglądamy się temu, co dzieje się na Węgrzech. Dziś Węgrzy wybierają nowy parlament. Po godzinie 22 węgierski wieczór, ale wcześniej także do tego tematu będziemy wracać. Na początek jednak sprawy krajowe. Kony. Jest z nami Piotr Pacewicz, OKO Press. Dzień dobry. Witam, dziękuję za zaproszenie. Witam Pana bardzo serdecznie. Wspomniałem, że rozmawiamy o sprawach krajowych, chociaż jednak musimy chyba spojrzeć na bratanków, na to, co dzieje się dziś na Węgrzech. Ma Pan przeczucie, że kończy się pewna epoka, szesnastoletnie rządy Wiktora Orbana, czy jeszcze nic nie jest przesądzone? Jest, jest pewnego rodzaju niepewność, prawda, ponieważ... Sondaże na Węgrzech są bardzo silnie spolityzowane i opanowane w znacznej części przez Orbana. Dlatego po prostu te różne dane sondażowe są obarczone niepewnością. Ja zawsze polecam spoglądanie na takie, takie opracowanie politiko, które nazywa się Pols of, of Pols, czyli sondaże sondaży. Gdzie oni po prostu próbują szacować wiarygodność sondaży i na tej podstawie robią taką powiedzmy własną prognozę. No i ta prognoza w tej chwili wygląda tak, że TISA ma nad Orbanem, nad, nad Fidesem 11 punktów procentowych przewagi, czyli dużo. Mhm. I to by, był, to by było bardzo optymistyczne. I jeszcze jedna taka uwaga, mianowicie bardzo często słyszymy w argumentacjach naszych też analityków, ale też i zagranicznych, że system wyborczy został skrojony pod Fidesz i w tym sensie przewaga, nawet zwycięstwo wyborcze niekoniecznie przełoży się na przewagę mandatów, prawda? I to jest... Pod jednym tylko względem prawna, prawda, mianowicie pod względem manipulacji okręgami wyborczymi. E, tak na przykład do drochodycza De, Debreczyna dołączono e, ostatnie, zupełnie to są najnowsze e, rewelacje e, Fideszu, dołączono okręg wiejski bardziej, żeby z, zapewnić jakieś chociażby minimalne poparcie Orbanowi. Natomiast e, System jest rzeczywiście tak zbudowany, że premier jest zwycięzcy i to w taki niezwykle wyrazisty sposób, bo tam jest mieszanka systemu większościowego z takimi po prostu okręgami wyborczymi, gdzie, gdzie się głosuje na jednego, że tak powiem i systemu proporcjonalnego. I ten system jednomandatowych okręgów bardzo silnie premiuje potem jeszcze, na, już mniejszą szczegóły, też poparcie na, dla tej listy centralnej. Ale zważmy na to, że ten system premiuje zwycięzcę, a nie premiuje Fidesz. Jeżeli TISA wygra, to ona otrzyma premię. Oczywiście przy założeniu, że nie będzie manipulacji? Tak, to są chyba jedne z najciekawszych wyborów w tym roku w Unii Europejskiej. Zobaczymy, jaki będzie finał. Gdyby spojrzeć na programy wyborcze Fidesu i TIS-y, to okazałoby się, że one są dość podobne. Czy z naszej perspektywy, bo rozumiem, że węglą chodzi przede wszystkim o poprawę sytuacji gospodarczej, ale czy z naszej perspektywy, czyli Polskiej albo szerzej unijnej najważniejsze mniejsza zmiana byłaby taka, że jednak Peter Modior byłby zdecydowanie prounijny, a jednak dużo bardziej krytyczny wobec Kremla niż Viktor Orban? Tak, zdecydowanie tak, prawda? I nasze korespondentki Oko Press w Budapeszcie, ale też w innych miastach donoszą w Debreczynie, ostatnio donoszą właśnie, że, że tam się pojawia to hasło, które my znamy z naszych, z naszych demonstracji, nie można go zdecydować literalnie, ale brzmi ono ruscy precz. Przecież może to precz jest nawet mocniej wyrażone. I, i to jest to przesłanie zasadnicze, któremu ten Madziar, który no, nie ma może jakiejś takiej wyrazistej osobowości scenicznej, ale jego słowa są niesamowicie mocne. On powiedział y, takie zdanie ostatnio, że o Orbanie i o Fidesu, że chcieli rządzić Węgrami tak jak ich poprzednicy. Sowieccy, Austriaccy czy Tureccy. Ale dziś naród węgierski znów stoi przed wyborem i może decydować o swoim losie. I oczywiście, że z polskiej perspektywy, ale globalnej perspektywy, zwycięstwo Madziara niosłoby nadzieję, że w tym takim światowym, globalnym starciu między konserwatywnym, populistyczną, prawicową, nacjonalistyczną narracją, a stawianiem na integrację europejską i na bardziej otwarty patriotyzm i na bardziej nowoczesne myślenie o, nie wiem, rodzinie, obyczajach rozmaitych, zakazach, prawach obywatelskich, że ten, że ten wybór by na Madziara byłby takim wsparciem, dlatego że możliwa jest po prostu obrona przed tą prawicową, e, agresywną polityką. Chociaż przypomnijmy, Peter Modior też wywodzi się z fidesu. Ale jeśli chodzi o nawiązania czy elementy wątki rosyjskie, o których pan wspomniał, one pojawiają się też co rusz w polskiej polityce. Wczoraj na Radzie Krajowej Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk przypomniał pięć punktów Putina i przy okazji nawiązał do działań Prawa i Sprawiedliwości. Atak na Unię Europejską, yy, y, szczucie na Ukrainę, konflikt z Niemcami, zablokowane pieniądze europejskie na zbrojenia w Polsce, atak na instytucje państwowe. Jak pan ocenia tę argumentację od putinum, która regularnie pojawia się w polskiej polityce? Ona jeszcze Aha. jest skuteczna? Ona jeszcze m, kogoś porusza? No, To jest w ogóle bardzo skomplikowane, y, całe to wystąpienie Donalda Tuska, y, moim zdaniem retorycznie bardzo dobre. I co do zasady, ten y, polityczny podział, czy też spór zasadniczy, który on tam przedstawił, wydaje mi się trafnie przedstawiony. E, oczywiście z przesadą, z pewną przesadą, to znaczy patrząc punkt po punkcie tej, tej piątki Putina prawda? i piątki Kaczyńskiego powiedzmy potencjalnej. Otóż próba rozbicia osłabienia Unii Europejskiej absolutnie zgoda. To znaczy tutaj polska prawica, Nawrocki, Kaczyński i, i obaj obie konfederacje zdecydowanie za osłabieniem Unii Europejskiej jako pewnej struktury całości, prawda? Formalnie nie wychodzimy, ale no nie chcemy takich wszystkich rozwiązań integrujących, wzmacniających, centralizujących. Większą władzę mają państwa narodowe niż Unia jako całość czy Bruksela. Tak, dokładnie, dokładnie tak jak pan powiedział. Druga rzecz to szczucie na Ukrainę. No tutaj to jednak najbardziej by y, pasowało do Brauna, prawda, do pewnego stopnia do Konfederatów. W wypadku y, PiSu y, rzecz jest bardziej zniuansowana, y, ponieważ PiS tutaj stoi wobec tego zasadniczego problemu jaki ma, mianowicie, że jest jednocześnie antyrosyjski i antyunijny. I po drodze mu, w związku z tym, z Orbanem jako antyunijnym, ale nie po drodze z Orbanem jako, jako prorosyjskim. To samo zresztą dotyczy wszystkich partii, które wchodzą w, to, w ten w to patriotów dla Europy, w tę grupę parlamentarną w europarlamencie, prawda? Więc, no, więc tutaj bym powiedział, że to jest jednak trochę nadmiar może retoryki. Zwłaszcza, że sam Tusk niestety, co strasznie mi to było przykro usłyszeć, że on znowu powiedział, jak straszne ciężary podnosi polskie społeczeństwo, tak użył takiego określenia, w związku z obecnością imigrantów ukraińskich. Hmm. No si tak, jeżeli sobie przypomnimy jeszcze sytuację sprzed ponad czterech lat, rok 2022, atak Rosjan na Ukrainę, ten otwarty, no to wtedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica, no i pomoc dla Ukrainy była więcej niż wyrazista. Więc Oczywiście tak. To I chyba jednak ustawa, jest na to życie. Tak, i ustawa, ustawa pomocowa y, dla Ukrainy, no to jednak są, są y, jest robota Sejmu Pisowskiego. No tak, y, choć, ustawa, choć którą chciał mi... rewidować Rafał Trzaskowski w kampanii, który z PiSu chyba nie jest jednak. No więc właśnie, więc to jest niestety ten przykry element liberalnej narracji u nas, z jednym wyjątkiem, nie wiem czy, czy państwo zapamiętali, to, bo to było bardzo dla mnie budujące, jak Radosław Sikorski w swoim ekspoze sejmowym jasno powiedział to, co jest świętą prawdą, że dzięki tym Ukraińcom Polska trzyma się gospodarczo. Mhm. I że po prostu ich wkład w rozwój Polski, budżet Polski jest zupełnie niewspółmierny wobec tych kosztów, które ponosimy w związku z opieką na przykład nad e, tymi najsłabszymi grupami ukraińskich imigrantów, które zresztą w tej chwili zostały tej opieki pozbawione. Dodałbym jeszcze demograficznie, gospodarczo i demograficznie. To też nie jest bez o, znaczenia oczywiście. biorąc pod uwagę co dzieje się z dzietnością w Polsce. Oczywiście to jest, to jest yy, Dzięki temu te, ten wskaźnik zatrudnienia wśród Ukraińców w Polsce to jest 70 parę procent, prawda? Yy, następna rzecz no to jest trzeci punkt yy, tej piątki, to jest konfliktowanie Polski z Niemcami. No to jest absolutnie yy, wielka, że tak powiem, prawda przez największe P, jakie się można wyobrazić. To jest obsesja pisowska instrumentalizowana prawdopodobnie, bo przecież chyba nie są takimi, nie wiem już jakiego słowa użyć, niemądrymi ludźmi, żeby uważać, że Niemcy rzeczywiście Polsce zagrażają. No to jest jakaś... Ale to jest też narracja francuskiej, Marine Le Pen, to jest w ogóle... Cała prawica uwielbia powoływać się na to, że Bruksela czy Berlin naruszają prawa, pozbawiają szans narodów i tak dalej, i tak no, dalej. Niemcy jako Je wygodny chłopiec do bicia, to prawda. A ma pan to wrażenie jako... z drugiej strony, że po zmianie rządów w Polsce doszło do jakiegoś przełamania w relacjach między Warszawą a Berlinem, bo sugerowano, że w momencie, kiedy w Polsce zmieni się władza, to wtedy rząd Scholza i Donalda Tuska y, rozpocznie jakiś nowy etap. Potem to samo mówiono o następcy Scholza, czyli o Mercu, a właściwie to chyba flauta. No nie, dlatego, że no to, to niestety jest ten, ten koszt, E, tego takiego zastraszenia, e, takiego no właściwie lęku, lęku liberałów przed, e, przed tym, co powie prawica. No to, to się cały czas to słyszy, prawda, że i w tym wystąpieniu Donalda Tuska ta cała część negatywna, krytyczna była wyrazista bardzo, ale no nie powiedział na przykład o tych Ukraińcach, że wspaniale, że tu jesteście, prawda? Nie powiedział o, o Niemcach, że to jest wielka szansa, Polska, współpraca z Niemcami i że Niemcy odgrywają w sumie integrującą rolę w Unii Europejskiej. No bał się tego powiedzieć. Mówił co prawda o tam takim sojuszu, to wymienił Francję, Niemcy, Rumunię. I tak dalej, ale to nie było dostatecznie wyraziste. No ale w takim razie, czyje lęki obsługują tego rodzaju wystąpienia własnych wyborców czy wyborców partii prawicowych? Stoi zatem takie, jak, my, jak mi się wydaje, że takie założenie, które liberałowie, platforma, a potem koalicja obywatelska mają niejako w swoim DNA, że w Polsce nie da się wygrać wyborów bez przekonania do siebie prawicowej prawicowego elektoratu z mniejszych miejscowości i tak dalej i tak dalej i to sprawia że po prostu yy, tak jak i moim zdaniem to była jedna z głównych przyczyn porażki Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich że po prostu nie zdobyli się wtedy na liberałowie na otwartą z wyobraźnią bardzo pozytywną narrację No poza tym że Trzaskowski był za bardzo sklejony z rządem, ale to inny wątek i, i, I po prostu ze względu na to, to kiedyś Andrzej Leder w, w rozmowie z Oko Press ze mną nazwał endeckim ukąszeniem, że, że to jest ten, ten, ten lęk, paraliżujący lęk przed tym, żeby się tej prawicy nie narazić, bo wtedy odepchnie się od siebie tych potencjalnych wyborców, których i tak się nie ściągnie, ponieważ jak to kiedyś Marine Le Pen świetnie nazwała, podruba nigdy nie zastąpi oryginału. No tak, a pozostałe punkty w wystąpieniu premiera wczoraj na Radzie Krajowej? Też, oba, też trafne? Oba, oba całkowicie uzasadnione. To znaczy blokowanie środków na zbrojenia w Polsce i w Europie, czyli y, odrzucenie przez, zawetowanie przez, y, przez prezydenta programu Safe europejskiego Safe, który jest właśnie takim, no chciałoby się powiedzieć, y, bardzo budującym odruchem europejskiej integracji w obronie przed zagrożeniem rosyjskim. To jest element tego programu Rearm Europe, prawda? E, oczywiście to, to jest trudne technicznie, wiadomo, że bez Stanów Zjednoczonych, a przy takim Trumpie to, to, to, to się robi skomplikowane i tak dalej, ale no, generalnie jest to ten odruch, który sprawia, że Europa zrozumiała, że musi stanąć na własnych nogach i że staje wobec tego, co Tusk nazwał... Być albo nie być europejskim. Nawiasem mówiąc, y, wcześniej o tym mówili Ukraińcy, że Ukraina to jest hamlet Europy. Y, I wreszcie ostatni punkt, czyli chęć zmuszczenia instytucji demokracji liberalnej, podważenie państwa prawa. No absolutnie trafna krytyka. Y, to jest y, po prostu, ten Orban jest ideałem, y, oczywiście nie w swojej polityce zagranicznej, ale jest ideałem i dla Trumpa, i dla Kaczyńskiego jako właśnie twórca skutecznej, yy, skutecznej yy, nieliberalnej, sam to tak nazywa, nieliberalnej demokracji. No skoro wspomnieliśmy o praworządności, to porozmawiajmy o tym, co wydarzyło się w tym tygodniu, czyli ślubowanie, które, które złożyła szóstka yy, sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Także ta dwójka, która wcześniej ślubowała w obecności prezydenta Karola Nawrockiego, trafiłem na tekst na, na stronach wirtualnej Polski, który w pierwszej chwili wydaje się zabawny, potem jednak jest głęboko przejmujący. Otóż dziennikarz rozmawiał z dwoma prawnikami. Z jednego miasta, z Lublina, którzy reprezentują dwa uniwersytety, UMCS i KUL, dwie katedry prawa konstytucyjnego, obaj ym, kierują tymi katedrami, są profesorami prawa i ich interpretacja tego, co wydarzyło się w czwartek w Sejmie, jest skrajnie odmienna. Czy to znaczy, że mamy w Polsce nie tyle kryzys yy, konstytucyjny, prawny, polityczny, tylko semantyczny można właściwie uzasadnić wszystko? Zawsze znajdzie się ktoś, kto potwierdzi tę czy inną wersję wydarzeń? No niestety yy, tak wygląda współczesna polityka, prawda, że, że rzeczy yy, odklejają się od, od yy, słowa odklejają się od rzeczywistości. No, już nie chcę nawet rozwijać tego wątku, ale wydaje się, że istotnym elementem kampanii PIS-u będzie skojarzenie Platformy czy Koalicji Obywatelskiej z pedofilią i zoofilią, co jest takim no, skrajnym, bezczelnym wobec rozumu e, zabiegiem. Prawda? No, w tym przypadku no, ja próbuję to jakoś e, interpretować i no, artykuł Konstytucji Powiada 194. No powiada wyraźnie, że Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat. I tyle. Nic więcej w Konstytucji na temat wyboru sędziów nie ma. Wśród uprawnień prezydenta, co jest ważne, jest także nie ma nic o o przyjmowaniu yy, ślubowania jest tylko stwierdzenie, że prezydent powołuje yy, przewodniczą, yy, prezyd, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego. Czyli tutaj jest pewnego rodzaju rola konstytucyjna przewidziana. Natomiast w konstytucji nie ma żadnej roli yy, dla prezydenta, jeżeli chodzi o ślubowanie. Yy, ślubowanie się pojawia owszem w ustawie o, o Trybunale. Właśnie dokładnie to się nazywa ustawa o, o funkcja, o uprawnieniach sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No i tam jest mowa, że, że rzeczywiście tutaj osoba wybrana na stanowisko sędziego składa wobec prezydenta RP ślubowanie następującej treści i Odmowa ślubowania jest równoznaczna z życzeniem się stanowiska. Więc, czyli cała, że tak powiem, tutaj cała spór semantyczny może dotyczyć wyłącznie słowa wobec dlatego, że z całą pewnością niekonstytucyjne i to w taki drastyczny sposób było przyjęcie ślubowania przez prezydenta, czy zaproszenie przez prezydenta dwojga, dwójki sędziów. A pominięcie pozostałej czwórki, prawda? Bo to, co to znaczy? To znaczy, że prezydent dokonał wyboru między sędziami, których wybrał Sejm, a nie jest to jego kompetencją. Jest to wyłączna kompetencja Sejmu. Ma pan zatem wrażenie, że to, co wydarzyło się w czwartek i wcześniej w Sejmie, i wcześniej w Pałacu Prezydenckim, to jest jakiś wstęp do uregulowania sytuacji i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego? Czy może kolejny rozdział politycznej przepychanki, biorąc pod uwagę, że jak stwierdziliśmy, przy odpowiedniej sprawności retorycznej można uargumentować wszystko? No są tutaj dwa scenariusze. Jeden jest taki, że on jest niestety trochę bardziej realistyczny. To znaczy, że prezydent nie przyjmie ślubowania od czwórki sędziów. W związku z tym oni będą funkcjonować w Trybunale Konstytucyjnym bez uprawnień yy, nadanych im przez, yy, przez prezesa Święczkowskiego i w takim stanie dojedziemy być może nawet do wyborów i jeżeli tak by się nie daj Boże złożyło, że prawica wygra w Polsce wybory, to będzie powtórka z rozrywki, to znaczy oni uznają, że cz czwórka wybranych sędziów nie jest sędziami Trybunału i na ich miejsce wybiorą nowych sędziów, czyli będziemy mieli dublerów znowu. I to jest scenariusz taki najbardziej, powiedziałbym, konfrontacyjnie pesymistyczny. Pomysł koalicji tutaj jest w gruncie rzeczy politycznie następujący, mianowicie o to oni czekali i co uważam za błąd zresztą, z tym, żeby wprowadzić od razu całą szóstkę do Trybunału Konstytucyjnego, prawda? Łamiąc wymogi regulaminu Sejmu, która, która mówi, że, że sukcesywnie są wybierani sędziowie na zwalniane miejsca, żeby od razu sześciu sędziów zaistniało w 15-osobowym Trybunale, zwłaszcza że. W czerwcu we i we wrześniu zwalniają się kolejne miejsca, czyli teoretycznie byłoby już ośmiu sędziów nowo wybranych, czyli już większość. I, no I to by był taki scenariusz, który by pozwolił odsunąć od orzekania, czy też zdominować w Trybunale Konstytucyjnym sędziów wybranych przez PiS. Natomiast jest jeszcze taki scenariusz pośredni, to znaczy, i to też no, na przykład Adam Bodnar o tym mówił dość otwarcie, czy profesor Wyrzykowski w wywiadzie dla OKO Press, no, że, że, ten, że wśród tych sędziów pisowskich, tak zwanych, przepraszam, że tak mówię skrótem, wybranych za, przez większość pisowską, no, są poszczególni, poszczególne osoby, które mogą... Być, że tak powiem, bardziej podatny, bardziej skłonne do myślenia niezależnego. No na przykład sędzia Jakub Stelina, który skrytykował, no to jednak niezwykłe było, skrytykował prezydenta, że odwleka przyjęcie ślubowania, prawda? Czyli to byłby taki scenariusz takiego wewnętrznego rokoszu, być może z udziałem wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. E, który mógłby no, teoretycznie doprowadzić do z, z, z, zwołania zgromadzenia sędziów e, Trybunału Konstytucyjnego i, i może nawet e, zdjęcia immunitetu z prezesa Święczkowskiego. No ale czy do przesilenia dojdzie, pokażą najbliższe dni i tygodnie. Ja się obawiam, że niestety ten temat jeszcze nam będzie towarzyszył długo. Niestety, bo akurat Trybunał jest tą instytucją, która nam, obywatelom, jest bardzo potrzebna, bo powinna nas chronić przed ewentualnymi zakusami władzy. Na razie wydaje się, że to jest gremium niefunkcjonalne. Dziękuję bardzo serdecznie. Piotr Pacowicz, OKO-Pres, spokojnego dnia i do usłyszenia. No, państwu również. Do widzenia.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 Ja powiem szczerze, coraz bardziej jestem przerażony, ale dobrze. Świadomość to podstawa. Od tego musimy zacząć. Wyłącznik światła może być takim koniem trojańskim, który zrobi nam kłopoty finansowe e, również? Koniem trojańskim będzie termometr, ale ten wyłącznik o to e, oczywiście nieprzypadkowo, nieprzypadkowo zahaczyłem, e, dlatego, że ostatnio w ramach, e, w ramach Labu miałem przyjemność z kolegą Marcinem Czerniawskim sobie trochę porozmawiać i pokazywał mi, że bierzą sobie różne, to jest w ogóle szalony człowiek, e,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 Ale tragedia, prawda? Już się wielkie wielkim otwiera. Ale chodzi mi o to okej. Okay, Przedsmak to... znam. Popsuł mi się ostatnio telefon i czułem się naprawdę yy, bardzo dziwnie. mocno. Yy, tak, no. jesteś w tym stanie offline'owym, do którego tak bardzo chciałeś yy, dojść, więc mam odpowiedź jak to zrobić. Daj sobie ukraść telefon. A w ramach zapewnienia ciągłości działania już teraz zapraszam na kolejne wydania magazynu Saldo Extra. Tym razem rozmawialiśmy o cyberbezpieczeństwie a naszym przewodnikiem niezawodnym jak zawsze był pan Mateusz Rosowski, CERT Orange Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę. W Studiu Polskiego Radia 24. Ja również dziękuję. Marek Klapa, do usłyszenia. Saldo Ekstra. Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?